Chciałem dzisiaj z Wami tak trochę podzielić się tym, co doszło do mojego serca, kiedy czytałem księgę Nahuma. Chciałbym, żebyśmy otworzyli tę księgę. I na bazie tego, co jest tam zapisane, mam nadzieję, że mamy te same odczucia, a może znajdziemy te same obrazy, które przed moimi oczami były malowane. Nie będziemy czytać jej całej, przeczytamy tylko z pierwszego rozdziału do ósmego wersetu. Ponieważ cała księga mówi, jak zresztą jest zapisane w pierwszym wersecie, jest wyroczną o Niniwie i mówi o tym, jak prorok przepowiada upadek tego miasta. Natomiast chciałem odnieść się przede wszystkim do tych pierwszych ośmiu wersetów. Pierwszy, pierwszy rozdział księgi Nachuma, od pierwszego do ósmego wersetu, przeczytajmy ten fragment. Wyrośnie o Niniwie Księga Widzenia na Humas Eklos Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan Mściwy jest Pan i pełen gniewu Mściwy jest Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół Pan jest cierpliwym i pełnym łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie Jego droga jest w burzy i w wichrze a chmura jest prochem pod jego nogami. On gromi morze i wysusza je, sprawia, że wszystkie rzeki wysychają. Omdlewa baszan i karmel, a kwiatli Myanu więdnie. Góry drżą przed nim, a pogórki się rozpływają. Ziemia staje się przed nim pustynią. Smucą się, wszystkie jej na... i wszyscy, smucą się wszyscy jej mieszkańcy. Kto stoi się przed jego strogością? Kto Wytrwa wobec zapalczywości jego gniewu. Jego zawziętość rozniesa się jak ogień, a skały rozpadają się przed nim. Dobry jest pan, ostoją jest w dniu ucisku. On zna tych, którzy mu ufają. Przeprowadza ich przez wyzbrane fale, lecz niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wpędza w mrok. Jak widzimy. Te słowa bardzo różnią się od tego, co czytamy chociażby w Ewangeliach, które mówią przede wszystkim o przesłaniu miłości. Te osiem wersetów jakże mocno mówi o Bogu Sprawiedliwym i Bogu, który każe. Chciałem jeszcze tylko jakby nawiązać do innej księgi, która jest też nam znana, do księgi Jonasza, która została napisana jakieś 150 lat wcześniej, ponieważ... Jak dobrze wiemy, prorok Jonasz był wysłany również do tego miasta z innym przesłaniem. Pokrótce, żeby tutaj nie, nie zajmować dużo czasu, tylko przypomnijmy sobie kilka faktów. Że Jonasz miał na celu, miał takie zadanie od Boga, że miał Niniwę przekonać do pokuty, przekonać do tego, aby odstąpiła od swoich grzechów i przekazać im poselstwo, że może nie zostanie zniszczona, jeżeli odstąpi od swojej nieprawości. W wyniku Różnych zdarzeń, między innymi związanych z tą rybą, gdzie onaż nie chciał się podporządkować Bożemu Słowu, to słowo poselstwo do Niniwy dotarło. I jak wiemy, Niniwa odwróciła się od swojego grzechu, pokutowała i Bóg oszczędził to, to wielkie miasto. Jednakże, jakieś właśnie 150 lat później, Bóg posyła innego proroka, Nachuma, który przepowiada jej zagładę. I ta zagłada rzeczywiście miała miejsce. Według, według języka hebrajskiego to słowo nachum jakby nie do końca pasuje do tego proroka, ponieważ nachum oznacza pocieszyciela lub opiekuna. Co ze słów tego proroka widać nie za bardzo pasuje do tego obrazu, który ten prorok im przedstawia. Jednakże Widzimy też wyraźnie jedną rzecz, że Bóg przez działanie zarówno jednego i drugiego proroka pokazuje nam na jedną istotną sprawę, że Bóg daje człowiekowi czas i możliwość do nawrócenia, daje człowiekowi czas odstąpienia od swojego złego postępowania, ale jeżeli wrócimy do tego, jeżeli jednak tak jak Niniwa zaczęła postępować jeszcze gorzej niż przed wcześniejszym czasem, bo jak jest zapisane również w innych księgach historycznych, Asyryjczycy, ponieważ Niniwa była stolicą Imperium Asyryjskiego, postępowali tak niegodziwie i postępowali tak brutalnie wobec Izraela, że doprowadzali nawet do, dzisiaj byśmy powiedzieli, ludobójczych i haniebnych czynów wobec tego ludu. I w tym okresie właśnie przychodzi prorok Nachum który zwiastuje klęskę, zwiastuje niepowodzenie przeciwników ludu bożego. Jednocześnie widzimy w tych ośmiu fragmentach, że naprzemiennie pojawiają się słowa mówiące o groźnym, nienawidzącym, mściwym Bogu, a z drugiej strony o Bogu, który jest cierpliwy, pełen łaski i dobry. Możemy te słowa oczywiście w sposób bardzo jednoznaczny, odnieść do tego, co jest w tych wersetach napisane, że jego zapalczywość, gniew i nienawiść dotyczy jego przeciwników. Natomiast cierpliwość, łaska oraz dobroć dotyczy tych, którzy są po jego stronie. Ten, ta cała księga ma bardzo dużo, tak jak czytałem, wspólnego z Nowym Testamentem. Kiedy zarówno czytałem tę księgę Nachuma, jak i właśnie czytałem sobie później trochę księgę, yy, księgę Jonasza, zauważyłem bardzo duże podobieństwa z tym, co możemy czytać w Nowym Testamencie. Tak jak wielokrotnie mieliśmy okazję o tym słyszeć, Stary Testament jest cieniem nowych rzeczy, nowego Przymierza. I ja to zauważyłem i mam nadzieję, że wy to również zauważycie. Ciekawą rzeczą jest również to, że imię Jonasz ma również swoje znaczenie w języku hebrajskim i oznacza gołębia, gołębice. Kiedy przyjrzymy się temu, o czym mówi Jonasz, co robi Jonasz, widzimy podobieństwo do Jana Chrzciciela. Do Jana Chrzciciela, który przyszedł przed Jezusem i głosił światu upomnienie, głosił światu nawrócenie, żeby odwrócił się od swoich grzechów. Chodził i napominał lud izraelski, aby odeszli od tego, w czym tkwili. Natomiast kiedy przyszedł Jezus, można go porównać do właśnie Nachuma, który przyszedł przynieść światu dobroć, miłość, pełnym łaski, ale jednocześnie przyniósł ostrzeżenie, przyniósł napomnienie, że jeśli będziemy tkwić w naszych grzechach, jeżeli będziemy dalej postępować niegodziwie, to spoka, spotka nas stroga kara. Drugim porównaniem, do którego bardziej chciałem się odnieść, jest odniesienie test Nowego Testamentu, czyli porównaniu Jonasza, tego proroctwa Jonasza, jako tego znaku pierwotnego do działania Ducha Świętego, który nawet widzimy, że symbolicznie w postaci gołębicy został zesłany na Jezusa, oraz tego Nachuma, czyli tego pocieszyciela i opiekuna, którego już widzimy w obrazie sądu ostatecznego, który jest tym, który przynosi śmierć, zniszczenie swoim przeciwnikom. Jeżeli zajrzymy do Ewangelii, do chociażby 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, albo później zajrzymy do Ewangelii Łukasza, do 21 rozdziału, to widzimy tam informacje, które mówią o tym, jakie będą nam towarzyszyły znaki końca świata. Jest tam bardzo dużo tekstu, który, który mówi o różnych y, y, wojnach, o niesprawiedliwości, o wydawaniu jedni drugich przez braci, przez rodziców, o tym, że będą fałszywi prorocy, o tym, że będą ludzie mieli siebie w nienawiści, będą się nawzajem wydawać. I kiedy zobaczymy i porównamy sobie ten tekst Księgi Nahuma, Chociażby w Ewangelii Łukasza jest to zapisane między 20, 21 rozdziałem, między 25 a 28 wersetem, to widać duże podobieństwo. Kiedy przeczytamy sobie te wersety, które mówią o, o znakach końca świata, już takich ostatecznych, to mamy takie słowa: i będą znaki na Słońcu, Księżycu i na gwiazdach, a na Ziemi jęk bezradnych narodów, gdy zahłóczy morze i fale. Ludzie ondlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się i wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdy zbliża się odkupienie wasze. Czy widzimy podobieństwo z tym, co pisał Nachu? Mówił o tym, że Pan jest mściwy i pełen gniewu. Pan wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. Mówi w wersecie siódmym, dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku. On zna tych, którzy mu ufają, wyprowadza ich przez wezbrane fale, ale niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wpędza w mrok. Kiedy zajrzymy do Księgi Objawienia i mamy tam listy do różnych zborów, to również ta sama myśl, która przez Nachuma została przedstawiona, jest widoczna. Kiedy weźmiemy chociażby list do Smyrny, czy list do Filadelfii, to mamy tam wyraźnie napisane takie słowa. Chociażby w drugim rozdziale objawienia Jana, w liście do Smyrnie, to jest w dziesiątym wersecie: Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z Was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez dziesięć dni, bądź wierny, aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Natomiast do Filadelfii w trzecim rozdziale i w dziesiątym wersecie są takie słowa. Ponieważ zachowałaś nakaz mój, by, mi, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie prówy, jaka ma przyjść na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. O tym pisał Nachub. Nachu pisał co prawda o Niniwie, o jednym wielkim mieście. Kiedy poczytamy sobie tę księgę dalej, to widzimy jak on opisuje to zgorszenie, tą nieprawość tego miasta, chociażby w słowach w trzecim rozdziale tej księgi Nachuma biada krwawemu miastu, wszystko w nim jest oszustwem, pełno w nim łupu, nie ma końca grabieży. My żyjemy w takim świecie, dzisiaj obecnie. Ta niniwa jest dla nas obrazem tego, co wokół nas się dzieje. Jak jest pełno zła, nie, nieczystości, pełno wszystkiego, co jest złym w oczach Bożych. Czego Bóg się brzydzi i czego Bóg nie chce, aby było w naszym życiu. Kiedy patrzymy na tę właśnie, na tą krótką w sumie księgę, to widzimy, jak ona w dobry sposób oddaje dzisiejsze czasy. Wielu komentatorów, tak jak troszeczkę tam. Czytałem o tej księdze, mówi, że ona jest jedną z wielu, która jest trochę odizolowana od całości Bożego Słowa, ponieważ w niej nie ma żadnego napomnienia do pokuty, nie ma żadnego napomnienia do odwrócenia się od grzechu, tylko jest księgą, która mówi o tym, że zagłada jest pewna, że zagłada jest pewna dla tych, którzy są przeciwnikami Bożymi, którzy nie chcą się nawrócić. I kiedy porównamy właśnie tę księgę Nahuma z księgą Jonasza, to widzimy, że Bóg w swojej cierpliwości daje możliwość nawrócenia się. Daje możliwość odstąpienia od nieprawości. Akurat w przypadku Niniwy trwało to około 150 lat. Ale Bóg przyszedł ze swoją srogą, sprawiedliwą ręką i to miasto upadło, zostało zniszczone, a stała się częścią Imperium Babilońskiego, które je podbiło. Natomiast w późniejszym czasie widzimy, że Jezus kiedy przyszedł na ziemię, jakieś 650 lat od momentu napisania tej księgi, mówi podobne słowa, chociaż przede wszystkim niesie poselstwo miłości. Ale yy, ta księga musi być dla nas też jakimś takim przykładem, który pokazuje nam to, że Ewangelia jest pełna w momencie, kiedy mówimy o Bogu w całości, o Bogu miłości, o Bogu litości, o Bogu sprawiedliwym, ale też o Bogu, który każe i sądzi. I ten sąd, który widzimy tutaj nad tą niniwą jest jakimś takim obrazem zapowiedzi tego sądu, który będzie już ostatecznym sądem. Kiedy widzimy, gdzie Bóg rozprawi się z wszystkimi przeciwnikami i oby było tak, abyśmy ostali się, abyśmy byli znalezieni czyści i prawdziwi, abyśmy faktycznie, kiedy te rzeczy, zaczną się dziać, mogli się wyprostować i podnieść nasze ręce i podnieść nasze głowy i wiedzieć, że to się dzieje, ale te wody, które płyną, ten cały szlam tego świata, który jest wylewany, nas nie dotyczy. Że my jesteśmy wolni i Bóg nas chociaż przeprowadzi przez trudną rzecz, chociaż może nas zabiją, ale da nam tą koronę żywota. I choć jest trudno, choć jest ciężko, chociaż mamy różne doświadczenia, to tak jak pisał Nachub, mściwy jest Pan i pełen gniewu, ale w następnym wierszu pisze, Pan jest cierpliwy i pełen łaski. I na pewno nie będzie karał tych, którzy są niewinni. Na pewno nie będzie karał tych, których są przy nim. Później czytamy, dobry jest Pan, ostojąc w dniu ucisku. Jeżeli jesteś bracie, siostro, jeżeli ja jestem w ucisku, jeżeli mam jakiś trud, jeżeli mam jakiś znój, jeżeli mam jakiś bój, jakiś bój w naszym życiu, to wiedz, że Bóg jest przy tobie, że Bóg cię wspomoże. Bóg nie zostawił tego ludu tego ludu z Królestwa Judy, który został siłą zagarnięty przez Asyrię i zrobili z nich niewolników, których mordowali i czynili bezprawie straszne, nabijając ich na pale, jak jest opisywane, i zdzierając z nich skórę, traktując je jako trofea zdobyczne, tak jak się ze zwierząt robiło trofea. Choćby takie rzeczy nam się przytrafiały, to Bóg jest sprawiedliwy. On na pewno odpłaci tym, którzy czynią się jego ludowi. Bo jak czytamy, Jego lud jest jak źrenica w Jego oku. I jeśli ktokolwiek się dotknie Jego lodu, to tak jakby dotknął źrenicy Jego oka. Czy my to czujemy? Czy my czujemy się tacy ważni dla Boga z punktu widzenia, że On ma o nas staranie? Nie ważni, że jesteśmy w stanie coś Mu dać, czy ważni z tego powodu, że bez nas by sobie Bóg nie poradził. Tylko jesteśmy dla Niego cenni. Jesteśmy dla Nimi tym i... Tymi osobami, które on sobie wybrał i chce, abyśmy wzrastali w doskonałości. I choć przesłaniem Nowego Testamentu jest przede wszystkim mowa o miłości, o wspaniałości Boga, o, Jego, o tym, żeby miłować Boga, miłować, miłować swoich bliźnich, nie mieć nienawiści swoich nieprzyjaciół, to musimy też pamiętać o tych wszystkich wersetach, które mówią o drugiej stronie Boga. Bo może się zdarzyć, że kiedy rozmawiamy z kimś, przekazujemy mu nieprawdziwą Ewangelię. Kiedy, kiedy chcemy komuś głosić Ewangelię, mówimy o Bogu, który jest wpółprawdziwy. I ja wiem ze swojego życia, że jest to bardzo ważne, żeby nie zafałszowywać obrazu Boga. Z drugiej strony nie możemy też z Boga robić tyrana, który tylko niszczy, tylko gładzi, tylko syła kary, tylko daje nam doświadczenia. I za wszystko, co robimy, od razu śmierć, potępienie, wieczne oddzielenie od Niego, bo On też takim Bogiem nie jest. Ale pamiętajmy, że to, co zdarzyło się w Niniwie i to, o czym pisze tutaj prorok o Niniwie, jeżeli ktoś chce, to proponuje oczywiście dalej poczytać sobie tę historię, może też mieć miejsce w naszym życiu. Jeśli odstąpimy od Boga, to Bóg daje czas, posyła tego Jonasza, który przychodzi i nas napomina. Jest to Duch Święty, który nam przypomina, ale później przychodzi na i mówi... Teraz jest czas zapłaty. Nie posłuchałeś mnie, nie nawróciłeś się, nie odstąpiłeś od swojego złego postępowania. Może to trwać krótko, może to trwać długo. Lepiej, żeby ten nachób do nas nie przyszedł jako prorok. Chociaż tak jak mówiłem na początku, jego imię jest bardzo, że tak powiem, pocieszające, tak? bo to jest pocieszyciel, opiekun, tak znaczy po hebrajsku. Ale ojciec Nasz Dobry, Niebieski, kogo kocha, tego smaga, ale smaga po to, żeby go wyzwolić, żeby go nie zniszczyć, żeby nie upadł, a nie po to, żeby go doprowadzić do załamania. W swoim życiu doświadczamy wielu rzeczy, dobrych i złych od ludzi, dobrych i złych od braci i sióstr. Ale ufajmy Bogu. On naprawdę jest Bogiem takim, który chce nas doprowadzić do zbawienia. Ale my też musimy chcieć poddać się Jego woli. Niniwa miała swój czas. Zrobiła to, uczyniła to, kiedy przyszedł Jonasz, ale później czynili jeszcze gorsze rzeczy niż były wcześniej. Nie doprowadźmy do takiej sytuacji, że też mieliśmy tą naszą pierwszą miłość, wspaniałe zachłyśnięcie, a później odchodzimy od niego. Uważamy, że już nie jest nam potrzebny, że damy sobie radę, że możemy zrobić to czy tamto i we własnej mocy i sile potrafimy coś zrobić. I będziemy czynić... Może jeszcze gorszą nieprawość nie czyniliśmy wcześniej, będąc nienawróconymi. Może byliśmy kiedyś moralni, uczciwi, a teraz dopiero czynimy takie rzeczy, które wcześniej by nam nawet do głowy nie przychodziły. Ja wierzę w to, że tak nie jest, ale strzeżmy naszych serc, strzeżmy naszego umysłu, aby do tego nie dochodziło, bo gdy patrzymy po zborach, po kościołach, to widzimy, że takie rzeczy się dzieją. I to nie są rzeczy, które wyssane są z palca, ale one się dzieją wokół nas. To są te Dziwne idee, dziwne Ewangelie, nowe pomysły na, na zwiastowanie czy odprawianie z, z nabożeństw, jak to tam mówią, różne rzeczy. To wolno już, kiedyś tego nie było wolno, a dzisiaj już wolno. Nie chcę tutaj mówić o szczegółach, bo myślę, że każdy wie, o co chodzi i nie jest to, to tematem. Natomiast pamiętajmy, mając na uwadze tą księgę Nahuma, że Bóg, będzie karał tych, którzy są przeciwko niemu, że może doprowadzić do nas do takiego stanu, że nie będziemy mieli już odwrotu, że przyjdzie już prorok, który powie na pewno zostanie zniszczona, na pewno zostanie zniszczony i niech, nie, nie chciejmy trafić w ręce Boga żywego, bo Biblia nas przed tym ostrzega. Musimy być żywi i prawdziwi przed jego obliczem. Musimy chcieć budować się i wzmacniać. I takie słowa... Napomnienia, takie słowa, otrzeźwienia, myślę, że są bardzo ważne w Kościele. I chociaż głównie opieramy nasze zrozumienie na tej miłości i dobroci, nigdy nie zapominajmy o tej drugiej stronie. Nasze miejsce jest tu i teraz i tu musimy wykorzystać ten czas, aby ubogacić nasze życie w taki sposób, jak Pan chce, żebyśmy byli ubogaceni, ofiarować nasz czas, nasze możliwości w taki sposób, jak Pan chce, a nie rozstrzonieć je w taki sposób, jak zrobiła to Niniwa. I dlatego ten nachób w naszym życiu jest potrzebny. I tym potwierzycielem i tym opiekunem w naszym życiu jest właśnie Jezus Chrystus. To jest ten, który tym łagodnym głosem każdego dnia do nas przychodzi. To jest ten, który przez Ducha Świętego pokazuje nam, co jest niewłaściwe, co jest niedobre, co mamy naprawić. I to można mówić na okrągło, na okrągło, na okrągło, ale... Warto to przypominać, bo nasze oczy, nasz umysł może pójść w nie tą stronę, co trzeba i ja sobie to przypominam każdego dnia, każdego dnia, że wiem, że może pójść nie tak, mogę pójść nie tam, gdzie trzeba, mogę zrobić coś nie tak i pewno czasem uczynię coś nie tak, ale wtedy mam właśnie tego opiekuna, tego pocieszyciela, do którego mogę przyjść i mówić, Panie, Ty jesteś łaskawy, Ty jesteś dobry, Ty jesteś wierny i Ty mnie oczyścisz, proszę Cię, wybacz, proszę Cię, zmień moje życie. Każdy dzień musi być poświęcony Niemu i każdy dzień może być naszym Dniem Ostatnim. Dlatego bądźmy zawsze przygotowani na to, że On może przyjść. Niech nasze lampy będą zapalone, pełne oliwy, niech nasze szaty będą czyste, abyśmy zostali przyjęci jako dobry i wierny sługo. Wejdź do domu Ojca swego. Amen. Jeszcze tylko w kilku słowach przed modlitwą chciałbym powiedzieć amen na to, co Piotr powiedział. W Ewangelii Łukasza, gdzie Jan Chrzciciel właśnie zapowiada przyjście Pana Jezusa, mówi w Jego ręku jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu Nieugaszonych. I dalej Łukasz komentuje: Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę. I rzeczywiście, od samego stworzenia, aż do ostatecznego sądu, te dwie sprawy idą w parze. Zawsze zbawienie jest połączone z sądem. One nie funkcjonują odrębnie. Zauważcie, że na samym początku, kiedy Bóg stworzył człowieka, dał ogród Eden, na samym początku już od razu zapowiedział mu sąd, jeśli z tego jednego drzewa zje. I wiemy, że przyszedł sąd. Ale kiedy przyszedł ten sąd, od razu pojawiła się obietnica zbawienia. Kain i Abel, wyjście z Egiptu. Każda jedna tak naprawdę jakieś wydarzenie w historii Izraela ilustruje nam tą prawdę. Mamy tych, którzy są zbawieni z Egiptu, i tych, którzy są w tym zbawieniu osądzeni w Egipcie. Przechodzi Pan Jezus. Jan Chrzciciel głosi, jak czytamy, dobrą nowinę. Ale zanim ta dobra nowina może stać się udziałem tych, którzy ją przyjmą, którzy ją chcą usłyszeć i, i uwierzyć w nią, musi być oczyszczenie tej pszenicy z plew. Wyobraźcie sobie dzień sądu i łaskawego, miłosiernego Boga, który otwiera nową ziemię, wieczne królestwo dla bezbożnych, dla nieodrodzonych. Byśmy mieli to samo, co mamy tutaj. Gdyby nie było sądu, gdyby nie było spalenia tych plew w ogniu nieugaszonym, gdyby nie było dzielenia tych po prawicy od tych po lewicy, byśmy mieli cały czas ten sam chaos. A więc to nie jest wyrazem jakiegoś konfliktu charakteru w Bogu, że tak jak czytamy w jednym wierszu jest dobry i miłosierny, a w drugim czytamy, że jest pełen zapalczywości i gniewu. Te rzeczy po prostu się uzupełniają, te rzeczy obok siebie istnieją, one są nierozerwalnie ze sobą złączone. Jeśli miłuję moją żonę, a ktoś wyrządzałby jej krzywdę, a to nie wzbudziłoby mojego gniewu i mojej zapalczywości, to jakże mógłbym mówić o miłości do niej? To jedno uzupełnia drugie, to jedno jest dowodem drugiego. A więc potrzebujemy tej równowagi. Mówić i wyschwalać i dziękować Bogu za to, że przeszedł do naszego życia z sądem, tak? zanim okazał nam swą łaskę, zanim okazał nam swe miłosierdzie, zanim pokazał nam drogę zbawienia w Jezusie Chrystusie, co najpierw nam pokazał? Pokazał nam nasz grzeszny stan, osądził nas, pokazał nam wieczne zatracenie, jakie było naszym przeznaczeniem. Zapowiedział nam swój sąd, słuszny sąd za wszystkie nasze grzechy i wtedy z wdzięcznością powitaliśmy dobrą nowinę. Wtedy z wdzięcznością przyszliśmy pod krzyż, że nasz Pan Jezus Chrystus tam wziął na siebie właśnie nasz sąd. Tam na krzyżu poniósł karę za nasze grzechy, a więc i nasze zbawienie dokonało się w sądzie. Zarówno na krzyżu, to jest obraz zarówno sądu i gniewu, jak i zbawienia. I również później w naszym doświadczeniu. My też musieliśmy to przeżyć, my też musieliśmy tego doświadczyć. Już nie w tych wymiarach, jak jest, jakich doświadczył Chrystus, ale właśnie dzięki Chrystusowi doświadczyliśmy tej mocy zbawienia, która płynie do nas, gdy przeświadczeni, przekonani przez Bożego Ducha o naszym grzechu, o naszej nieprawości przychodzimy do Niego, i doświadczamy zbawienia, które dokonało się na krzyżu Golgoty przez cierpienie naszego Pana i przez sąd, który przyjął w nasze miejsce. A więc jest to prawda, która jest, wierzę, równie mocno akcentowana i w Nowym Testamencie, jak i w Starym. To wielki błąd tych, którzy inaczej postrzegają Boga Starego Testamentu i Boga Nowego Testamentu. To jest ten sam Bóg, po prostu są dwa przymierza. Tamto było przymierze, które miało nas prowadzić do Chrystusa. Przymierze, które pokazywało słabość człowieka. Przymierze, które dowodziło nam naszej niezdolności podobania się Bogu i sprostania Jego wymaganiom bez Zbawiciela. Tamto przymierze po prostu dowodziło grzeszności człowieka, grzechu człowieka i było przymierzem sądu, było przymierzem śmierci. Natomiast teraz jest, Bóg otworzył nową drogę przez Jezusa Chrystusa. Ale na tej drodze nie mówimy tylko i nie postrzegamy Boga jako jedynie w tych, w tych superlatywach dobroci, miłości, łagodności w oddzieleniu od tych wszystkich rzeczy, o których mówił Stary Testament. W Nowym Testamencie również widzimy Jego gniew. Księga Objawienia opisuje straszny gniew, dzień sądu Pana, który przyjdzie na ten świat i wszystkich bezbożnych. Więc jakże ważne jest, abyśmy mówiąc o dobroci Boga, o wspaniałości Boga i wierząc w takiego Boga, Mieli też w sercach bojaźń, nadal bojaźń przed Bogiem. Tak, potrzebujemy świętej bojaźni. Potrzebujemy drżenia i z drżeniem nasze zbawienie sprawować. Potrzebujemy tego przekonania, że jeśli tamci nie uszli kary, to jak czytamy, o ileż większej kary będziemy my winni, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. W naszych sercach ma być miłość do Boga, ma być wdzięczność za Jego dobroć, za Jego łaskę, za Jego zbawienie. Ale nadal. Mamy być ludźmi, którzy boją się Boga. I tylko Jego mamy się bać. Pan Jezus powiedział, nikogo innego się nie bójcie. Bójcie się tego, który może i duszę, i ciało w piekle zniszczyć. Tego się bójcie. Jego mamy się bać. Nie jest szatan, on tam nie zniszczy duszy i ciała, to Bóg jest sędzią. Także bracia i siostry, przyjdźmy do Niego, dziękując Mu za to wielkie zbawienie, które nam zgotował i dziękując Mu też za... Ten sąd, który dokonuje nad grzechem, dokonuje nad grzesznym światem i który w ostateczności usunie wszelkie zło z tej ziemi, gdy przyjdzie nowa ziemia i nowe niebo, czytamy, zapanuje w nich sprawiedliwość. Tam już nie będzie grzechu, tam już nie będzie kłamców, tam nie będziemy zamykać naszych drzwi na klucz, nie będzie potrzeby jakichś banków i chowania pieniędzy czy czegokolwiek, gdziekolwiek, ale będziemy mieli życie, gdzie już zło zostanie w wszelkiej formie usunięte i tego oczekujemy z nadzieją. Oto się modlimy, żeby to przyszło. O to wołamy. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Królestwo Twoje. A póki idziemy po tej ziemi, żyjemy w bojaźni przed Bogiem. I takiego Boga chcemy głosić. Musimy ludziom głosić sąd. Musimy głosić ludziom upamiętanie i ucieczkę od nieprawości. Poprzez pokutę i poprzez zwrócenie się ku Panu Jezusowi Chrystusowi, którym jedynie jest nasze życie. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Panie, dziękujemy Tobie za całe Twoje słowo. Zachowaj nas od takiej wybiórczej postawy, w której podkreślamy pewne aspekty Twojego działania, pewne aspekty Twojego charakteru. Wybieramy to, co ucho chce i to, co przyjemnie jest słuchać i co przyjemnie łatwo jest zgłosić. Daj, Panie, byśmy umiłowali całe Twe Słowo, gdyż tylko wtedy możemy właściwie Ci służyć, gdyż tylko wtedy możemy właściwie Ciebie czcić, tylko wtedy możemy skutecznie zwiastować też Twoją dobrą nowinę. Niechaj Twój Święty Duch pracuje w nas i Budzi w naszych sercach miłość, budzi w naszych sercach wdzięczność, budzi w naszych sercach zachwyt, zarówno tymi cechami, do których tak chętnie lgniemy, jak i budzi w nas ten zbożny lęk, należny szacunek, świętą bojaźń w obliczu Twojego majestatu, w obliczu Twojej mocy, w obliczu twojej, Twojego gniewu i zawziętości, która strawi Twoich wrogów obyśmy dołożyli wszelkich starań, aby trzymać się naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, położyć całą naszą ufność w Nim i przyjąć Jego miłość do sprawiedliwości i nienawiść do nieprawości, mieć nasze serca rozkochane w tym, co dobre, co czyste, co święte, co chwalebne i czuć odrazę do wszelkiego grzechu, do wszelkiego zła, nienawidzieć, to wszystko, co przesłania Ciebie, Panie, Twoje dzieła, Twój charakter. Daj nam, prosimy, łaskę widzieć Ciebie takim, jakim jesteś, poznawać Ciebie i żyć w świetle poznania Ciebie, Panie, godnym życiem, miłym Tobie życiem, chwalebnym życiem. Prosimy. Amen.